Pan <laughs> A jakie masz tematy na dzisiaj? Mian, to jakieś newsy zdaje się, chcieliś przygotować? Może najpierw was przedstawię? A po co wszyscy wiedzą kim jesteśmy? Jezus. Albo nie powinni wiedzieć. <grym> The plot Tickens! <grym> Aha. Taki masz? Witamy, witamy wszystkich. W, uwaga, uwaga, w 20 już jubileuszowym odcinku i Dobrze policzyłeś? Tak. Jesteś pewien? Tak. Mm -hmm. Wiesz, że pier pierwszego odcinka słyszałem jakieś 4 lata temu będą z Anglii. A wiesz, że pierwszy odcinek był dwa lata temu? A wiesz, że nie, dwa, dwa a nie lata temu. Być dwa. Tak, dwa lata temu. Dwa wyszły. lata? Tak. Się wydawało, że tak. wcześniej. A już ci chciałem pocisnąć, jeżeli chodzi o częstotliwość. My się znamy dwa lata, więc nie mogłeś cztery lata temu. Więcej. Prawie <gry> trzy będą. Nie no, dwa lata. Będą dwa, prawie trzy. Dwa z kawałkiem. no. Będą prawie trzy. No. Dwa i pół roku. No, nieważne. Moja racja jest mojsza, najmojsza. Dzisiaj przy mikrofonach są...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 Hmm. No, The Expanse to też jest taka wizja przyszłości. I to no całkiem jest. realna. Nigdy nie patrzeć. Kiedyś hmm. będziemy kolonizować, nie? Ale my się chyba już tego nie doczekamy. Nie, zdecydowanie nie. W tym hmm. roku już powinniśmy mieć przynajmniej osiedloną na, na księżycu. A to a nie to tempo. A skąd wiesz, że nie mamy? <laughs> Słuchaj. A tu jesteś jeden z tych. <laughs> w 1945 podobno naziści uciekli na ciemną stronę księżyca. A to wiadomo, nie? Razem już widzą z obrami. To po prostu przypomnę ci moją cyberpankową kampanię w Górpsie, którą dwa lata prowadziłem. Ja przestań drażyć tą kotkę z pancerzu wspomaganym. Okej. Okay. Znowu abstrahujemy. Jakie, jakie chuje? Jakie co? Abstrahuj co? A to już jest ten trademark, tak? W związku z tym, że mamy taki temat dzisiaj odcinka, jaki jużśmy żeśmy wspomnieli, może zaczniemy z grube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 jak były pierwsze numery Otaku, to ja zapamiętałam tę gazetkę zupełnie inaczej. Tak? A przyznam się, nie czytałam ani jednego numeru. W, w, no ja no czytałam masz... pierwsze, pierwsze chyba pięć, tak mi się wydaje. Tak samo Mangazyn bodajże wychodził? Ale Mangazyn tak? to była Tasa sama w sobie. Ale, ale ja tego też nie czytałem. Ale Otaku kiedy? Kiedy za, za, zaczął wychodzić? Chyba w 2007 roku i ten pierwszy numer, pamiętam, wertowałam w tej z powrotem... Y dość długo, tak, bo, bo było to dobrze napisane, bo były jakieś tam felietoniki i tak dalej, a nie narysuj czarodziejka z księżyca, narysuj tak. swojego własnego sągo. Ja wiem, że to było w Kawajcach dawno, dawno temu, ale nie wiem, gdzieś to... gdybym miał 12 lat, to mi się strasznie jarał. Każdy chciał narysować swojego własnego sągo. Wiesz, ale w momencie, kiedy ja czytam artykuł o mojej ulubionej serii anime, czyli o Kapitanie Tsubashi i mam tam te, te imiona i nazwiska bohaterów,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 Tak się zajarałam tym, że ten kawajec wychodzi. Biegałam po kioskach, szukałam. W końcu wiesz, się do tego dorwałam. W czytać. nie ma żadnego problemu z dostaniem eee. tego. Wchodzę do dowolnego kiosku i to zalega na półkach. No widzisz. Kluczem jest, że zalega. Tak. <grych> mm. No jest to przykre. Mm. was przepraszam na chwilę, nie. bo coś, jakiś kot w kuchni rozrabia. Kot kuchnia. Hmm. what can go wrong? ten kot w kuchni. Hmm. I tyle spastwienia, żadnych wspominek, żadnych sentymentów, nikt nic nie ma Wiesz do co, wspomnienia chyba lepiej, żeby zostały i nie rozgrzebywać tych, tych, tych rzeczy To jest teraz. jak odpalenie swojej kochanej gry po 25 latach i nagle kaleczysz sobie oczy o Pixele i nagle gameplay jest tak słaby, że nie możesz w ogóle w nic trafić, no ani się niczego zrobić. bym zachwycał, grając w gry ze Spectrum'a, odpalam i co się dało grać? Ale z ciekawostek, powiem Ci, sobie jakiś czas temu na, na, na emulatorku. Ona niestety moje mojej Commodore już nie istnieje. Odpalimy sobie legendarnego brusali I powiem Ci, że kurde, przeszedłem całość w 3 godziny jednym ciągiem. Dwa razy. Szanuję. Czyli co, polecamy nowe kawaii, czy nie, nie polecamy? nie.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 I jeszcze jakbyś fajek nie palił, to już w ogóle. A to nie to, to, to jest... To, ale co jest z Nikogo nie złapałem za ogon, więc to pewnie sajgonki. No to lujo. Jak to ona? Jedna, na, jedna z przodu, jedna, jedna coś tam kombinuje. A zobacz, masz poukładane kable nadal. Tak, mam. Mam kable, wszystko mam, dobrze. Na, na czym skończyliśmy? Na tym, że nie polecamy kawaii. Mhm. Lepż.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 A jakbyście mieli ciekawsze tematy, to byłby szybciej. Ale ty... Nie pierdol. siodżo, naprawdę, co ja mam powiedzieć? A co ja mam ci powiedzieć o futurystycznych tych? Ja wiem, Topesz czeka na odcinek o Sailor Moon. Będzie. Szczerze? O, no, szczerze? Następny dajemy? O kurde, szczerze o Sailor Moon bardzo chętnie. Możemy o, magical, magica magical Girls następny Najlepsze? No, nie, nie, nawet nie Magical Girls, ale samo Sailor Moon. To, to ma tyle już lat,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 Stan wojenny w mieście w zasadzie. No i mamy ten rok właśnie 2019, a opowiada historię Shotaro Kanedy, lidera lokalnego gangu motocyklowego, którego pod wpływem wypadku samochodowego przyjaciel Oshima, motocyklowego, e, motocyklowego, a co ja powiedziałem samochodowego? No nie, motocyklowego. Tak. Miałem na myśli taki wiesz. Tak, kuka, to jest gang motocyklowy, nie? Tak.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 Nie jest. To są wszystko domysły, stąd na przykład właśnie ten kult religijny, który niestety w filmie był bardzo po potraktowany. W manze ma dużo, dużo więcej do powiedzenia. Ale weź pod uwagę, że w filmie nie było do trze... no, połowy, połowy. Oczywiście, anime, że nie, manga nie było. Manga liczy prawie 1800 stron, więc nie da się tego w dwóch godzinach opowiedzieć, nie? No i tak zrobili niezłą robotę. A ja widzę tutaj też wiesz, że na pełnej kurwie, emiot masz przejebane Uwielbiam Akira, Akira jest super. Co chcesz jeszcze wiedzieć? <śmiech>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 Dlaczego? Nie wiem, Kreska mi się nie podoba. chyba Że mi się akurat podobał, to... w końcu nie ma wielkich oczu, Kreska jest taka bardziej amerykańska, można powiedzieć. Doroślejsza, że tak powiem. Ale chyba spróbuję tego Dlatego zrobić... też może, topesz jak mówisz, tak bardzo ten film spodobał się Amerykanom i rozpoczął tak naprawdę boom w Ameryce na filmy japońskie animowane. O no, zdecydowanie tak. No, pamiętam, to był 88, 88. rok, nie? Dobrze, tak, czy szósty? Tak, ósme. 88.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 Niemożliwe. Przybliż nam Fenku ten tytuł, bo ja przyznam się, że ja go w ogóle nie oglądałem. Wow, to mnie teraz zaskoczyłeś, bo ja myślałem, że to był 90., który się Nie, Nie, nie, dziewięćdziesiąty... nie. 88. Nie, 98. Anime. Mmm, 88. Nie, 98. Mam Wikipedię otwartą, także. Boom, headshot! In your face, 1-0. No dobrze, pomyliłem się o 10 lat. Co za problem?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 i w filmach e, cofnijmy się nawet jeszcze do naszego Lema, który po prostu mocno nawiązywał na przykład i do tematyki westernowej, e, jak na przykład jedno zapowiednio o Pilacie Pirksie, gdzie polowali, polowali na roboty, gdzie po prostu to był western pełną gębą, również też motywy mary, marynistyczne. To po prostu było to odniesienie do rzeczy, które są dla nas znajome z życia codziennego, są dla nas znajome jeżeli chodzi o e, naszą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 nie, nie brzmi, nie brzmi, nie yy, brzmi. Ogólnie, no, seria od głupawej komedyjki, gdzie trzeba przeżyć 3, 4, pierwsze odcinki, no może do 6, seria ma 26 odcinków, yy, tam już się zaczyna robić naprawdę grubo i ciężko, mamy naprawdę yy, od, mamy, mamy i dramat, i, i historię miłosną, i naprawdę ciężkie ciężkie przedstawienie właśnie też właśnie tego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 no tak, tak, tak. Ja do tak, tego tak. nie doszedłem, bo mnie tak to wynudziło na początku. No o, bardzo, bardzo to? źle, Emiot. Bardzo, bardzo źle. Ja łyknąłem całą serię w ciągu dwóch, trzech dni chyba. O, pięć Jednym watch. ciągiem poszły. Shit happens. Jak już zaskoczyło, to poleciało, nie? Ja myślę, że jakby Emiot zobaczył Chimerę, to wtedy by zaskoczył. By chciał taką mieć. Eduardo. <laughs> Onicia. <laughs> o masakra. Aż nie, już nie, nie. przeszły na samą To jest takie straszne. Okropne. No dobrze, ale czy możemy coś jeszcze dodać o triganie? Bo ja ze swojej strony już zupełnie nic. Trigan. No, trigana bardzo w, też, też właśnie jeżeli chodzi, no Firefly był później, ale no, można bardzo łatwo, łatwo nawiązać, tam też e, co no, prawda teraz Westworld, prawda, od HBO, który też uderza w ten nuty. No typ. już prędzej właśnie do Westworldu bym to bardziej po, po, powiązał, ponieważ to się wszystko dzieje na e, jednej i jednej tej samej planecie też co prawda w pewnym momencie się pojawia skąd się ludzie tam wzięli w jaki sposób e, się tam pojawili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 Aniu, Aniu, co, co mówisz? wiesz? że się chciałam miałać. zrobić płynne przejście, że jak Madhouse to Vampire Hunter D, ale możemy lecieć z Cowboy Ale to nadal jest pokrewne, oczywiście. <grych> to lecie z To Topesz, ty jesteś ekspertem. Jeżeli chodzi o Cowboy BeWop? Tak. E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 Coś wam się jeszcze ciekawego rzuciło, jeżeli chodzi o świat No ja też korporacje. Też, też wojsko, syndykaty zbrodni. Czyli znowu mamy cyberpunk. Aż tak bardzo tam cyberpunku ja też osobiście tak nie. nie czułem. Nie czułem tam cyberpunku, ja tam czułem SF. Ale takie SF drogi, można powiedzieć.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 Już pomijam popularność do tego stopnia, że słynna yy, stacja radiowa marsjańska, która się przewija w wielu odcinkach, yy, była na tyle popularna, znaczy muzyka, która była użyta w anime, była na tyle popularna, że wyszło normalnie w formie jakby bardziej słynkowiska, normalnie dwupłatowe, dwupłatowe wydanie na CD. Yy, właśnie z tej rozgłości marsjańskiej, dajmy na to, gdzie były po prostu świetne składanki bebopu, bluesa, coś pięknego. Wyczerpałem okay. temat... Gdyby okay. ledwoli zdałem, ludzie, ej, dorzućcie coś od siebie, co ja tak sam mm. będę gadał. Emiot. No wizja przyszłości, wizja przyszłości i tak według Japończyków. Wizja przyszłości Japończyków była taka, że będziemy latać na inne planety, a Emiot zamiast jeździć ciężarówkami będziemy latali no, ja sobie jestem Kolownikami Emiot. kosmicznymi. Myślałem, że się Emiot tutaj bardziej rozwinie. Hmm. Tak byłem przekonany. Ja również. O. Rozczarowałeś nas! Emiot się nie przygotował!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 Brawa! Yay! Jedziemy. Dobrze, to jak Fenek nawiąza do Madhouse'a, które tworzy cudowne serie anime, to e, ze stajni Madhouse'a jest też Vampire Hunter The Bloodlust, e, który powstał na podstawie bodajże trzeciej noweli e, napisanej przez e, Hideyuki Kikuchi'ego. Czy tak... to była nowela czy manga? Nie, to są nowelki. To są książki normalne. Okej, okay, okej, okay, okay. To e... jest to, co jest tak tyle tyle tych książek tam. Nie ma rysunków, to nie czytam. Są rysunki, Yoshitaka taka amano robi rysunki do nowelek. Nie to ma tomów 28 bodajże. No właśnie, I właśnie. Jakieś 20 zostało już przetłumaczone na angielski. Ostatnio sobie nawet na Amazonie kupiłam e do czytania. Także polecam, one tam mają po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 Jedynym środkiem obrony ludzi przed wampirami są, to jest też ciekawe, bo oni walczą bronią maszynową, szablami yy... i to jest takie... O właśnie no bo tu nie spełniałaś się wadne rzeczy, to trochę wygląda jak takie post-apo no fantazy, czyli... Chciałam o tym powiedzieć, okay, okay. Że to jest. ten świat to jest takie połączenie horrorów, Hammer, klasycznych horrorów Hamera, bo i pojawiają się takie wilkołaki, wampiry, jakieś demony,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 Ja bym to trochę porównał do tego, co na przykład robi w Uniwersum Warhammera że to jest na tyle odległa przyszłość, że technologia jest już na tyle zapomniana, że jest praktycznie fantazja, więc mamy tutaj ekipę, która jeździ wielkim pojazdem pancernym napakowanym kolcami po pustyni, tak. ale walczą za pomocą wielkiego młota przykładowo. Ale z drugiej strony masz też karocę, tradycyjną karocę, którą, tak którą się porusza Baron Meierling, ale ta karaca jest zaprzęgnięta w konie, które są cybernetyczne tak, nawet, nawet hmm. sama architektura miast wygląda jak wyrwana nie z XV wieku mniej więcej, ale gdzieś tam na przykład jest pistolet, prawda? Tak, także no i też mocy tych a bo, bo też przecież na sam koniec Bloodlasta pojawia się statyk kosmiczny tak, którym yy, Major League... Możemy spoilować, czy nie? Zamek Drakuli. <laughs> nie, to nie jest zamek Drakuli.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 No, no, ale odnosi po prostu wrażenie, że, że zobaczyli, że zaskoczyło, więc zaczęli to ciągnąć dalej, nie? No, być może. Mam nadzieję, że nie tak nie rozwodzi, kiedyś mówić. Ale... Zresztą przeczytasz, ocenisz i chętnie posłucham, co tam wyczytałaś ciekawego. No, to się, ja już pierwszą część kiedyś czytałam i to się po prostu... To no nie jest, wiadomo, literatura jakichś tam najwyższych lotów, ale to też nie jest jakiś tam pulp, tak? Czy, no, czy Koło na nie postawi. Czy coś na miarę, nie wiem, y, zmierzchu. No to nie jest taka shitowa literatura. <grym> o, przepraszam, zmierzch był świetny, o ile miało się odpowiednią ilość wódki. <grym> tak przeczytałem, tak? Obejrzałem wszystkie filmy. Był maraton. Okay. Yes. Został, została mi skaza na psychice, ale ratowałem się połuszonami. Okej. Okay. Czy ktoś ma jakieś pytania albo jakieś wolne wnioski co do Vampire Hunter D? Ja nie oglądałem, więc się nie wypowiem. Jak to nie oglądałeś? To już kolejna seria, której od nie oglądał. Ale, znaczy no, się, film nowy. Jak? Przecież... Jak? Nie, w, w ogóle tej serii nie oglądałem.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 Futurystyczno, cyberpunkowo, jakieś tak, fantastyczne. Tak, bo inaczej to, to jest trochę z dupy. <laughs> Okej. <Okay>. Sorry. <laughs> serial Experiments Lane, Emiot. Ostatni byłeś bardzo wylewny w tym temacie, opowiedz nam coś. Serial Experiments Lane to jest jedna z najbardziej połypanych serii, jakie było mi dane w życiu obejrzeć. Żeby nie powiedzieć dosadniej. A Excel Saga? Ty, ty, Ja ty. Ty też nie, nie widziałem. Serii. No jezus, Maria, no. Furikuri. A tak akurat widziałem. Pięknie. To jest dopiero pory pane. Excel saga hajlująca, Excel Il para co sama i w ogóle mi odkrył Nie no, Pięknie. wiecie, że po tym, po tym odcinku to ja będę miał listę co najmniej z dziesięcioma tytułami, które będę musiał. Sam dobrać. wrzuciłeś się w rozpiskę. <śmiech> Ale ja nie napisałem, że je widziałem. No <śmiech> teraz wiesz, co masz obejrzeć. Wiem. Dobrze.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 I znaczy tutaj... wiesz co? Ja uważam, że jeśli chodzi o tę serię, to należy ją obejrzeć, że tak powiem, obejrzeć. na głęboką wodę rzuconym. Yy, hmm. Bo jeżeli zaczniesz rzucać właśnie takie teksty, że, że można domyślać się tego czy tego.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 Tutaj się też chce skupić na filmie. Film to był tylko fragmencik mangi, w zasadzie jeden rozdział. Film z 95 roku, nakręcony przez Rossi Oczywiście mowa o Ghost in the Shell. Do tej pory ma najlepszą czołówkę na świecie. Fabuła, wiadomo, skupia się wokół Major Motoko Kusanagi, agentki sekcji... Nie, nie skupia się wokół niej, skupia się wokół Puppet Mastera. Ona jest tylko widzem z boku... No ja będę polemizował, bo równie dobrze możemy powiedzieć, że tak naprawdę głównym bohaterem całości jest duch w pancerzu. No właśnie o tym mówię. Ale niekoniecznie władca majonetek. Ale on jest właśnie takim zrodzonym duchem. Ty bym się zaraz pobijemy, dobrze, ja cię nie będę przerywał. Ja dz dzisiaj tak wskakujesz no za ale się. dobra. Pozdur, dobrze, że już że nie będzie a za chwilę podyskutujemy, dobrze? Okej. Okay. Macie tyle czasu? Mamy Majo Motoko Kusanagi.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 W tamtych czasach nikt nie myślał o internecie, tak? Więc... Trochę jak Lem, który w latach 80. pisał o urządzeniach w kieszeni, które mają łączność ze światem, tak? Telefon komórkowy. Tak, i te sprawy. No. Wracając. Jedną właśnie z takich osób, którym Papryka chce pomóc, jest detektyw Toshimi Konakała, który ma powracający, powtarzający się sen koszmar. I Papryka została zaangażowana, żeby odnaleźć przyczynę tego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 Nie, akurat tego nie ma napisanego. No i... Zwabimy go do pułapki. Gdzie? W Old Dry Well. Stare suche dobre. <laughs> Naprawdę? Polskie tłumaczenie Inuyasza. Stare suche dobre. O jest właśnie. Stare suche dobre zostanie ze mną forever. Nie? <laughs> no to pozdrawiamy tę osobę, która kiedyś przetłumaczyła. Nie wiem, kto to robił to się robić dobrze jakiś wczesny translator Google'a, ale. Eee, w którym to było roku no, topesz? Hmm, Koła jeszcze wychodzi, bo to było 90. lata, kiedy pierwsze mangi online można było czytać jakoś tam, inaczej, kiedy mieliśmy już dostęp do mang online, które były w jakiś tam sposób przetłumaczone na biedząco, jak tam wychodziły w Japonii, nie? Właśnie tak z ciekawości. Dawno temu. JPF wtedy startował ledwo. Wtedy JPF jeszcze nie chciał jeszcze wydawać. Tak zwane stare, fanowskie tłumaczenia. Patrzę właśnie Google Translator, w którym roku powstał.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 Dziecinna? No powiedzmy, że dziecinna, bo Kramp ma bardzo szerokie pole. No, X, który na pewno dla dzieci nie był. Tak, no Cardcaptor Sakura, w której mieliśmy... Od... Magic Knight, który był zdecydowanie dla dzieci. Boże, jaka to była przykra Magic porażka Knight, z ich strony. Ja? No, Wiesz było co, tam Nie, tam Ale nie były kontynuły. poruszane wątki, które były ten, tylko że my dostaliśmy tak beznadziejne tłumaczenie i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 mężczyzn, nad zaciskiem na tak, mężczyzn tak, tak, zdecydowanie dużo seksualnych zwłaszcza początek serii jest zwracanie uwagi na to jaka ci, czyli perską którego, który główny bohater znajduje na śmietniku jaki jest cutny i w ogóle i a to podglądamy majteczki a znaczy znajduje ją w samych majtkach chyba nie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 i jak jesteś studentem, to wiadomo, też nie żeby kupić lapka, za, nie wiem, dajmy, na to cztery tak, tysiące, Tak, a to są nie? takie, powiedzmy, najniższe ceny, tak? W związku z tym, no, facet tam na jakimś pożyczonym starym sprzęcie i tak dalej ten. No i jak znajduje, że ktoś... <śmiech> Pożyczony stary sprzęt brzmi ciekawie, jeżeli chodzi o człowiek. No, ale taki jest fakt też. E, ponieważ znajduje ją <śmiech> zresetowaną, ale wygląda na to, że wszystko jest okej, okay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 poduszki z waifu. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że na przykład um, właściciel um, cukierni, której pracuje um, kolega Hideakiego, facet żenił się ze swoim perskonem. W Japonii już miało miejsce ożenienia tak, się z poduszką. ale chodzi mi bardziej o to, co... To jest przerażające. Tak, widzisz, yy, Zastanawiające marcie dla mnie jest to, jak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 Głupia sprawa, tak? I generalnie nie sądzę, że bym... No jest to seria już sprzed paru lat, bo ona miała... Ona była między 2000 Czego? żeby nie skłamać. To był 2003 do 2005. To Miki wychodziły. I... Generalnie seria kończy się tak,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 że są także japońskie żony tak brzmią. I że można się nazywać inaczej niż Marie albo Tomas. No po Skandal. prostu, wiesz. Nie, no dla mnie to jest absurdalne, no ale co, co zrobimy, tak? Francuzi tak mają, bo Francuzi uznają tylko i wyłącznie swój język i stwierdzą, że cała reszta jest do dupy. Więc, tak? I mają tylko wsteczny w right. samochodach. E no i mówię, mam wrażenie, że wszyscy bardziej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 Wszyscy zostać... Nie wiem, ja bym mieć prawdziwą dziewczynę w domu, niż komputer, który, który fajnie wygląda. budować sobie chatę w środku lasu i nie kontaktować się z niczym. To jest w tej chwili bardzo tak. popularny sposób na tak. wakacje zresztą. Znaczy są ludzie, którzy... Wyłączasz telefon i, i cię nie ma. Tak, i ja uważam, że do pewnego stopnia jest to rzecz dobra, bo nie mówię, żeby nie korzystać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 Natomiast w dramie mam wrażenie, że bardziej wyglądał jak człowiek no i miał czasami odruchy ludzkie, natomiast cała resztę zachowania jak robot typowo. Nie wiem, czy Ty ja też miałaś takie odczucie, bo oglądaliś to przecież ze mną. True. No, więc dlatego może bardziej jednak... Wiesz po... ja nie mam porównania, jeśli chodzi o dramę, znaczy dramę z, z mango, bo nie znam jakby materiału źródłowego. No tak, ale oglądałeś ze mną dramę i jesteś w stanie stwierdzić, czy ten Knight... Tak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 osobowość tego tych odkurzaczy, co jeżdżą po podłogach same w Doramie zauważ, że pokazali główną bohaterkę jako też osobę która próbuje związków z różnymi mężczyznami jakby obok a Knight nie jest jakby takim on jest tylko jakby taką przystawką jakby wciąż pró jest próba pokazania, że jednak jej bardziej zależy na tym, żeby związek ułożyć sobie z kimś nierobotem. A Nightist był jakby dla mnie takim trochę bardziej z boku. Może tam się rodziło jakieś tam trochę zalążek, uczucia i tak dalej, ale, ale jednak mi wszystko było to gdzieś tam z boku. Nie wiem, czy też miał się Tak, wrażenie. i właśnie tutaj brakowało mi tej powiedzmy tego poczucia, które miałam w Madze, czyli ona naprawdę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 Aniu? Tak, już, już momencik. Zbytko zerknę. Tak, Co ta się seria jest. stylizować. Tak, ta seria. Aniu, troszeczkę głośniej. Czekaj, moment, już, chwila. No. Może mi się coś rozjechało. O. No zrób nie? Już zrobiłam. Dobrze. Oh yeah. All right. Wszystko powinno być teraz ok. E... Jest super. Tak, tak jak też powiedział, to się bardzo mocno wszystko kojarzy z raportem mniejszości, ale też widać, że jest inspirowane i łowcą androidów, bo są te zadawane te typowe pytania, co to znaczy być człowiekiem. Ehm, mam... Też są gołąbki? Jakie gołąbki? Gołąbki w deszczu. Ostatnie z Jak nie ma gołąbków tak to żołąbki. to nie jest cyberpunk. Muszą być gołąbki w cyberpunku. Ojej.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 <śmany> siadaj pała <śmany> dobrze mówisz, tylko głośniej to moja matematyczka lubiła Poczeka, poczekajcie, muszę, muszę, sobie, muszę sobie to przemyśleć <śmany> znaczy, rzuć hasło, to może dojdziemy z związkiem przyczynowo skutkowym dlaczego akurat to ci się nasunęło do głowy dobra, nieważne nainspirowane <śmany> <śmany> <śmany> to, to raportem mniejszości tu się łutnie tak, tu się utnie. <śmany>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 Grałam też w tą, w Visual novelę, ale... Słyszałem bardzo, bardzo złe słowa pod ja, ja jej jest, jest okropna. Jest nudna. Czy nie mi to wie się spodoba? Są wszystkie? Wi no gdzie? No co ty? Nie. To po mam ja no to to wygląd. <gry> Jak ty się wyrażasz? Visual pa co? Pa co? Novele to nie są prawdziwe gry. Już ci to powiedziałam. Tak, wiem, no to, są, to są screenshoty z napisami. Tak. Zapamiętałem to bardzo, bardzo będzie ci to zapamiętałem. czas. Boże, Emiot się przejął tym, co mu powiedziałam. <grym> Że ktoś, mi, zaguś, ktoś ona lubi mi, coś, mi coś wyjechał w internecie i ja się przejąłem, no. Jezus, no po prostu ja wolę książki, no, od normalnych tych, od visual noveli. Pewnie, że tak. Książki nie ciągną prądu. To prawda. To, to, light no to light novele w tym momencie zacznijcie czytać. No, czytam Vampire Hunter. Nie no czyta. tak, wam właśnie chciałem powiedzieć. No, i bardzo dobrze. Polecam Overlorda. Czym jest Overlord? No, już wielokrotnie o tym było wspominane. No, tylko taką średnią grę na PC-ta. No, no, no, no, no, no, to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, że nie ma. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Polecamy tylko, oczywiście, Haniu.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 No, ja bym tak nie powiedział, bo Psychopasa zmęczyłem trzy odcinki i stwierdziłem, nie chce mi się. Tak, ale w Psychopasie nie masz. Nie masz. No, e, przestań, taki... nie jestem! Mam 18 lat, me, Jest nie dużo mentalnie. mniej takich, wiesz, pogadanek 14. filozoficznych. No, nie, bo w goście tego nie było. Właśnie mówię, Just że w w go było, żeby nie było, no. Nie wiem, wtedy 12 lat. Psychopasa nie zmęczyłem w każdym razie.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 Okej. Okay. Naprawdę, jak się wpisałem na liście, że Blame, to znaczy, że, że, że widziałem Blame, ale jak teraz sobie pomyślę, to nie zapadło mi w pamięć na tyle, że nie chcę się o tym wypowiadać. To się wytnie. <sł processing> to się wytnie, koniecznie to wytnijcie. To, to, to, to była to, to był oh moja wpadka. <sł Tumbiń córka> to była moja wtopa. Nope. Oh oh oh oh oh oh. A ty szmato! Znajdę cię. Ja mogę teraz przejść do jednego z moich ulubionych anime, Ewe.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 Jeżeli to jest to, o czym myślę, to dzielę to nie wiem, z 20 lat temu. Już jestem z powrotem. Mm, pytałeś o coś takiego? Szkoda, to że dopiero teraz. Tak, yy, czy mam, yy, czy, czy dobrze kojarzę to, że był puszczany na jakiejś niemieckiej telewizji? Mm. Bardzo późno w nocy? To anime jest z 2011 tam... roku. A to może nie to? Proszę, jakieś, wiesz, Big Black, Black to. oglądałeś, czy coś takiego. Nie, Bible Black to był akurat ten. Albo. To bym wiedział, co oglądam. O, o, o, nie, w każdym razie to, o, mi się nie, kojarzyło, że, że była jakaś taka seria właśnie tam, jakby cyberpunk, niby hard SF, a tam były jakieś tam demony, pentagramy w ogóle, co... Nie, nie, nie, boom, nie, nie, nie. To, nie jest to, to nie to nie to. To ja pomyliłem Sushin totalnie, ale...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 w tym anime, żeby właśnie uratować tą Majuri i cofnąć się w czasie, znaczy te wszystkie, wszystkie zmiany cofnąć, a drugim wątkiem jest takie zrobienie ścieżki, nie, znaczy nie ścieżki, takie stworzenie takiej linii czasowej, która w przyszłości nie doprowadzi do trzeciej wojny światowej,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 typu Yamato, tak? Drugim takim e, okrętem był Musashi. Takie tam ciekawostki. To były to nawet w makrosie przecież. Największe nie? pancerniki, które, którymi dysponowała Japonia. No i cóż można powiedzieć, e, powiedzieć na ten temat. E, najzabawniejszą rzeczą, naj, naj, najdziwniejszą w sumie rzeczą w całej tej serii jest to, że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 Midichlorianie dał nam tylko jedną, jedyną dobrą rzecz. Jedną, jedyną dobrą rzecz. Epizod One Star Wars Racer. Pierwszy epizod Star Warsów dał nam tylko i wyłącznie A. to. Czyli pojawienie się Midichlorianów, czyli tak, tak zwane odlanie się na markę Star Warsów i od, od, od, od, odarcie jej z tej mitycznej mocy i w ogóle jako biologię. E, no, to przynajmniej zrobili świetnego racera.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 Został wykorzystywany w filmach wielokrotnie, ale wciąga. Ja mówię, obejrzyj, obejrzyjcie parę odcinków. Jeśli was zainteresuje, to to was zasa. Natomiast na początku możecie mieć takie na zasadzie, what the fuck, o co chodzi? A potem się wszystko wyjaśni. I potem obejrzyjcie sobie drugi raz i zobaczycie, że okej. Okay. Więc to o to chodziło od samego początku.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 Żegnamy się. W 20 odcinku jubiloszowym przed Państwem, przed mikrofonami, byli Fenek, którego nie ma. Ania Ogala. Papa. Pa. Agusia Zygmunt. Papa. Darek Topesz-Szymański. Do widzenia. I ja, Michał Miankowski. Żegnamy Was. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i papa. Pa. Pa. Hej, hej. Pa.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 Achievementy, chłopie, achievementy. Fajna jest to zabawa, bardzo fajna. A, a podali jakiś dobry powód, że się nie pojawili? Nie, w ogóle dużo osób do katki nie przyszło. Mm. Lipa. Fenek, Aniu, wiecie o czym on w ogóle mówi? Bo ja nic nie rozumiem. Nie, bo go przerywa, przerywa miota. Staram się domyślić, ale... <śmiech> ja go więcej słyszę z pokoju obok. A ty masz ten plus. Mówię, że mi w Discordzie... Ten kolorek, który tam jest siły czatu głosowego, wahał się między pomarańczym a czerwienią, dlatego przerywało. Najgorzej. A może byś naprawił internet? O! Informatyku. Oj, weź. Prawda w oczy kole. But it works! R to the Emiot. <głos> tak. <głos> to było pipu, pipu. <głos>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 E, Próbowałeś sobie wcierać pod powieki? O oh Jezu. Yes. To tylko z żelapinio można wcierać pod powieki. Żelapinio. żelapinio. Słuchaj, ty nie mów takich żelapinio. rzeczy, bo od weźmie i będzie próbował to robić. Ej! Aż tak o mnie nisko myślicie dzięki. Tak? Tak!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 Żyletki i kwas. Tak, pyszne są. Nie, nie wiecie, co tracicie. Nie? Jeszcze, że lapinio do tego i będzie w ogóle piękne. Najlepiej. <grym> <grym> <grym> Popłakałem się. Nie dziwię ci się, bo ja też mam łzy oczu. No nie słyszeliście nigdy tego określenia. <grym> nie. nie. Ja tylko znam Mojai to, nie? <grym> <grym> że lapinio też jest cudowne. Wielbiam.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 A swojego nie masz? No, ale mnie chodzi o to, żeby pomyśleć te sajgonki. Dwa największe trole, Ja byłem przekonany, że to jest jeden kot, nie? Mm, Cóż. Wyprowadziły cię z błędu. Boże, zapłakałam się przez to, że lapiniono. <laughs> to tylko sama to sobie zrobiłaś, a przy kazinam. No wiem, wiem. Nie spodziewałem się takiej żywiołowej reakcji z waszej strony. <laughs> nie znasz dnia, ani godziny.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 No to ten, właśnie jak, jak, jak, jak Jean-Luc Picard, kiedy gadał z z Skywalkerem. No, on też tak robi takie... Luke, podaj mi mój inhaler. I'm your captain. Engage.